Wielki konkurs Japowy 2010. Słodycz tego zespołu można poczuć już z daleka. Owoc pracy tych muzyków był widoczny na Japie w 1993 roku, kiedy to grupa wywalczyła wyróżnienie. Dwa lata później było już zwycięstwo. Grupa została dostrzeżona również na innych festiwalach w Lublinie, Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie. A przy odrobinie wiary można dzięki temu zespołowi znaleźć się na tegorocznej jubileuszowej Japie. Mam jeszcze do... Wiary. W Ciebie i w Ciebie i w nas Wziąłem ją z mojej gitary Tego nauczył mnie czas Tego nauczył mnie czas Tego nauczył mnie czas.